Po co siedzę pod tym drzewem razem z tobą, misiu, nie wiesz? Po co ci do głowy kładę, jak lekarstwo dobrą radę? Jeden bierze, drugi daje Przedziwne masz obyczaje Chcę być wreszcie podjął próbę Nie można być samolubem Zmień się, zmień się ty się. Misiu, proszę Nie chce, się. Nie chce mu się skandal, przecież dość go mają w całym lesie Okropna z niego łamana Uważam wszyscy! Uwala. Wiadomość ma dość ponurą, leśna służba przepowiada! Już za chwilę zacznie padać! Zachmurzenia przyszła pora! Kryciem dziubloch! Chować w norach! Zamknąć jamy pod wykrotem! Ja się schronię pod namiotem. Jest bezpieczny i wygodny namiot misia niezawodny. Aha, może hmm. wejdą dwie osoby. On jest jednoosobowy. Misiu, twój przyjaciel zmoknie. Hmm, trudno. Musio. tam sioknie. oknie. Rozłożyłeś się jak basa. Cenie komfort. Dobra nasza. Jeszcze podaj mi pierzynę. W kłębek się wygodnie zwinę. Dobrze mi ten namiot służy. Nie boję się żadnej buzy. Jeszcze ja się przy niej z kufra. Mogę teraz spać do ich otera. A tu płyną chmury gęste. Coraz więcej ich i więcej. Błyskawica mrok przeszywa. Pierwszy piorun las rozrywa. Drzewa szumią, deszcz zacina, każda gałąź się wygina. Huczy, błyska, grzmi, ulewa, nikt nie ćwierka, nikt nie śpiewa. Hej, ratować się, ratować! ratować! Kryć się w gniazdach! w gąszczu chować! Chronić pod mnem i szyszkami, uciekać, uciekać! Deszcz pada wciąż i pada. Na gałązce wilga siada. Jaką trzeba mieć odwagę, by zachować równowagę? Kanonadę wokół słychać, każdy boi się oddychać. Jeszcze groźniej, jeszcze ciemniej, jeszcze straszniej, nieprzyjemniej. U borsuka w noże woda. Borsuk krzyczy. Szkoda! Cztery krzesła z prądem płyną, stół, hotele i pianino! Instrument moich bursucząt, które muzyki się uczą. Burza bębni po klawiszach. Takich dźwięków nikt nie słyszał. Leśny koncert symfoniczny. Równomierny, dynamiczny. Jakby grało, mogę przysiąc. Jednocześnie werbli tysiąc. Do dzięcioła woła żona. Nasza dziupla zagrożona. Woda leje się bez przerwy, a to działa mi na nerwy. Mężu mój, radować trzeba. Bierz wiaderko i wylewa. Ten kolejny piorun błysnął. Wicher groźny nagle świsnął. Porwał mi się namiot nowy. Piękny, jednoosobowy. Namiot z wichrem w dali zniknął. Ledwo zdążył miś wykrzyknąć. Gdzie mój namiot? Gdzie pierzyna? A tu znowu grzmieć zaczyna wody są obłoki. Nawet żuraw, choć wysoki, zanurzony jest po szyję. A deszcz grzmoci, piorun bije. Trzy godziny burza trwała, aż się wreszcie wyszumiała. Wyskakała, wychuśtała, wychuczała, wyszalała, wypłakała deszczu łzami i zniknęła za górami. Pozostała katastrofa. Tylko posłuchaj i popatrz. Nie mam gniazda. Gdzie są dzieci? Zatopiony tunel kreci. Domek kosa kozła fiknął. Och, jak smutno. Och, jak przykro. Isiu, leży pod gałązką, a tu mokro jest. I grząsko. Głośniej, głośniej, bo nie słyszę. To ja, ciocia leśnych myszek, przyszłam właśnie w odwiedziny do siostry na imieniny. Pod gałązkę się dostałam, całą burzę przeleżałam. Misiu, ratuj. Misiu, pomóż. Ja też nie mam swego domu. Jesteś duży, silny. Proszę. Kosowi potrzebne nosze. Dzięcioł cały obolały. Myśli królik zniknął mały. Misiu, plaster. Znajdź bandaże. Nikt mi tutaj nie rozkaże. W gnieździe sowy pożart się, Ratuj misiu. Nie chcę misie. Co z tym misiem? Sam już nie wiem. Zostawia innych w potrzebie? Jak mu nie wstyd, prawda, dzieci? Cicho! Ktoś tu do mnie leci. Witam, panie! To my, czalki! Czy ty jesteś misiem z bajki? Mm. Twój namiot leżał na bagnie. Odnosimy. Bardzo ładnie. Oprócz tego... Jak hmm. przewrócił starą ławę, zawsze na niej siada babcia, babcia tajka, w chustce, w kapciach. Gdzie ta ława? Na jeziorze, koło wyspy. Coraz gorzej. Nie dla mnie hmm. takie zabawy, mam płynąć z powodu ławy. Ale misiu, czeka łódka. Pewno za wąska, za krótka, niewygodna, bez pierzyny. Nie róbcie mi smutnej, miły Gdybyście miód dobry miały Dużo miód dbanek cały Może bym się zdecydował Lecz tak nie będę próbował K Tobie chytrość jest jak w lisie Płyniesz, misiu? Nie chcę, się. Odfrunęły biedne czajki ale to nie koniec bajki. Las pomocy oczekuje. Niech więc papuga spróbuje. Dopuścimy ją do głosu. Może znajdzie jakiś sposób. Nie. Mój misiu, wyobraź sobie, jeśli dopomożesz sobie, bo sukowi, dzięciołowi, czajce, widze i kretowi to zwierzęta cię docenią. Nikt nie powie, że miś leniuch, lecz wszyscy zapamiętają, że dzielnego misia mają. Wtedy twa sława urośnie, jak wielka szyszka na sasi. No, piekunem zostać zwierząt, a wtedy we mnie uwierzą. Będą kochać Cię i chwali. Tak, to honor mój